Oto my, o szóstej w piątek. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu Karolina Kozińska, Romuald Wójcik. Prokuratura oskarżyła pięć osób o udział w grupie, która miała podpalać duże obiekty handlowe w Polsce i innych krajach Europy. Reforma Inspekcji Pracy wejdzie w życie. Prezydent podpisał ustawy i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsza Wielkanoc Papieża Leona osobiście będzie niósł krzyż podczas drogi krzyżowej.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 Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia w walce z nieprawidłowym zatrudnieniem. Ustawa wejdzie w życie, a to doskonała informacja dla pracowników, mówiła po podpisaniu ustawy przez prezydenta, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, nowe narzędzia do działania, i do, do sprawdzania i do zmian e, umów, które dziś powinny być umowami o pracę, ani mi nie są, e, mimo że spełniają wszystkie przesłanki, by być. Prezydent w trybie kontroli następujący. Skierował też ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Trwa protest okupacyjny w centrali Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Dotychczasowe rozmowy z zarządem o podwyżkach zakończyły się fiaskiem. Rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun mówi, że protestujący czekają na spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Finansów.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 można było uniknąć, a ofiar mogło być więcej. Na trasie było 13 osób. Mówiła Agnieszka Loch z Radia Katowice. Okres zadumy i refleksji. Kościół katolicki obchodzi dziś Dzień Triduum Paschalnego, czyli Wielki Piątek. Wczoraj papież Lon XIV w Bazylice świętego Jana na Lateranie odprawił mszę wieczerzy pańskiej. W jej trakcie dokonał tradycyjnego obrzędu obmycia nóg.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 Zła jakość powietrza w goczałkowicach zdroju na Śląsku i w Krotoszynie w Wielkopolsce. 93% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł kopalnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach mozowszej części Podlasia panuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio 24pl Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia. Karolino? Tak, Michale Romualdzie Tak, tak Jak tak, się tak. spało? O, wiesz, że dużo lepiej niż dzień wcześniej Tak? Mhm. Po prostu położyłeś się wcześniej pewnie Dokładnie, tak staram się robić, jak mam poranki mhm. Romek to w ogóle nie sypia, on w ciągu dnia chyba nadrabia No czy... to zgadza się, faktycznie nadrabiam na taki suseł Mam dla was dobrą wiadomość Gotowi? Klasz. Nie będzie Zaczynamy. śniegów święta. Super. Ale A -a. Bożego Narodzenia? Następnie, nie, te nadchodzące, czyli już. Czyli nie będzie białych świąt. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. 64 urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. Zapraszamy do trójki. Czyli zaczynam nasz program już. Krzysztof Sagan jest osobą odpowiedzialną za wszystko. Dokładnie wszystko. I tę odpowiedzialność czuć o poranku i widać na jego twarzy. Wszystko będzie dobrze, panie reżyserze. Monika Gosławska audycję wydaje. Dariusz pierwszy Dzień dobry, odbiera telefony 22 i 7 trójek. Jesteśmy także my, Michał i Zwierzak. Phenomena do Phenomena do do. Manana, do do Phenomena Ktoś z Państwa chciał się dowiedzieć, jak wygląda przygotowywanie audycji porannej od kuchni, to powiem, że tak. Śpię sobie grzecznie, kiedy przychodzi wiadomość od Moniki Gosławskiej. E, wiadomość sprawdzająca, czy już wstałem. Ja mniej więcej tak jak zwierzak tam w tle wydaję około ludzkie odgłosy. A oni? A oni tak. Zaczynamy audycję poranną już na dobre. Queen David Bowie, dzień dobry. I'm 12 minut po szóstej, a któż to taki obudzony się pojawił w studiu? Dzień dobry. Dzień dobry, to ja. Jakie ja. No dobrze, Dariusz Pieruk się nazywa. Dareczku, widzę, że jesteś wyspany, że noc nie jest Twoją przeciwniczką. Chciałem Cię zapytać o to, jakich używasz metod e, werbalnych albo niewerbalnych, żeby o 6.13 przyciągnąć ku sobie pierwsze telefony od słuchaczy. Wysyłam dobrą energię. Mógłbyś to powtórzyć? Wysyłam dobrą energię. To teraz jeszcze podaj tym samym głosem numer telefonu. 22 i 7. Nie, tamtym 30. głosem. 22 i 7. Jak, Wysyłam dobrą energię. Jak słychać, Darek dzisiaj jest w znakomitej formie. Proszę do niego już teraz dzwonić w sprawie... O, proszę, dostaliśmy wiadomość, ale proszę mi nie wysyłać SMS-ów do studia, tylko zadzwonić do Dawka 22 i 7 3. Czy ty wiesz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Mm -mm. To ci podpowiem. Życzymy sobie czegoś, co dotyczy naszego życia. Przede wszystkim, żebyśmy sobie dobrze żyli. No dobra. mi się. Żebyśmy sobie dobrze żyli. 22 i 7 ,3. Za chwilę powiemy więcej. Darek biegnie do telefonów, a ja zapowiadam audycji ciąg dalszy. Tak, bo widzę podniesiony palec I, i przystojny. Proszę, i, I proszę pamiętać, że wysyłam dobrą energię. Że co? <słuch> Masz prawo zachować milczenie. Wiesz, że jesteś winny. Nawet nie próbuj, nie kłam, bo tego nie kupuję. Odejdź i zachowaj milczenie.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 Kolega Dawiusz, 22 i 7 trójek. Oho, panie też będą. Kwestia dziedzictwa cyfrowego. Przecież każdy z nas ma tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy, wspaniałych print screenów w swoich chmurach. Przepisy. Przepisy, a to cena w sklepie. Mają temat na każdą okazję. A na zakończenie audycji? Nawet w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, choć grał fantastycznie, skończył ze srebrnym medalem. Całe życie, ciągle drugi. Na zakończenie audycji zamknięcie pierwszego sezonu cyklu momenty były. O tym jeszcze będę przypominał. Audycja poranna w piątek o życzeniach dziś o życzeniach o życzeniach nie o orzeczeniach. 22 i 7 trójek. Widzę, że jest już pierwszy telefon Dariusza Może będziemy mieli okazję go usłyszeć i to się nie okaże jakiś szum. Kaśka Sochacka. A ja dobrze, dziękuję. 18 minut po szóstej. Ktoś nie śpi. O poranku, w Wielki Piątek, tuż przed świętami, dzisiaj postanowiłem obudzić osobę, która dużo wie o zwyczajach i o potrzebie składania sobie dobrych życzeń. Właściwie po co i czego sobie powinniśmy życzyć? Barbara Chlebowska, specjalistka do spraw etnografii z tytułem doktora. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo pani bym tak powiedział brzmi o poranku żywiołowo. Raczej jestem sobą, ale dzisiaj. Mały skowronek. Mały skowronek, tak, raz można. Pani doktor, my dzisiaj będziemy rozmawiać w audycji porannej o życzeniach. Ja od razu to powiem już słuchaczkom i słuchaczom. Zapraszam do telefonu, można się z nami kontaktować, 22 i 7 3. Chciałbym wspólnie z Państwem poszukać takich życzeń, które po pierwsze są pozytywne, mogą nam się przydać i będą czymś, co nas połączy, a nie podzieli w tym bardzo spolaryzowanym świecie. No właśnie... Czy życzenia potrafią jeszcze łączyć Pani zdaniem? Na pewno tak. Szczególnie jeżeli są szczere. Na pewno mamy okazję te święta pozapominać różne urazy sobie wzajemnie i te życzenia sobie szczerze złożyć. Kiedyś te życzenia były przynajmniej w kulturze ludowej dosyć stereotypowe ze względu na dosyć jednolity i bardzo podobny tryb życia wszystkich mieszkańców wsi. Natomiast dzisiaj to jeżeli składamy komuś w miarę nam bliskiemu życzenia to powinniśmy je myślę, że zindywidualizować żeby one się spełniły i z takim dawnym przeświadczeniem obecnym w kulturze ludowej bardzo silnie, że słowo ma sprawczą moc. Powiedziała Pani przed chwilą o tym, że dawniej, drzewiej, te życzenia były bardzo standardowe. To znaczy, czego sobie życzono? Przede wszystkim zdrowia i urodzaju, który się wiązały z dostatkiem. To były takie podstawowe rzeczy. To stało na straży systemu wartości, którzy wyznawali ludzie na wsi. Jak pamiętamy na przykład dla Boryny, jak ważna była ziemia. Ona decydowała o ich życiu, budowa, ich tożsamość, no i też określała, prawda, ich byt i warunki tego bytu i taka solidarność całej rodziny w tej pracy na roli była wartością najważniejszą. Dlatego też sobie życzono zdrowia, bo bez zdrowia niestety nie ma nic, szczególnie ciężkiej pracy. No i właśnie tego urodzaju i pomyślności, który zapewniał dostatek, a który był od człowieka zupełnie niezależny, więc starano się to sobie zapewnić właśnie poprzez życzenia. Właściwie to my sobie odpowiadamy życzenia za życzenia. To można potraktować czy jako kurtuazję, czy mniej bardziej szczere. One są z potrzeby serca, ale ta wymiana jest tych takich niematerialnych świadczeń. Natomiast kiedyś najczęściej z życzeniami spotykano się podczas kolędowania w Boże Narodzenie. Czy podczas chodzenia z kurkiem w poniedziałek wielkanocny te osoby kolędujące czy chodzące z kurkiem składały życzenia i oni w zamian dostawali takie fizyczne prezenty namacalne, jakieś świąteczne ektuały, drobne pieniądze. Także było odpłacenie za te życzenia takie zupełnie materialne i fizyczne. Jeszcze wracając na zakończenie naszej rozmowy do kwestii stereotypowych życzeń, muszę powiedzieć i pewnie pani też to zauważa, że my dzisiaj właściwie to tak trochę, mówiąc kolokwialnie, odfajkowujemy te życzenia. Mówiła pani na początku o tym, że one powinny być bardziej spersonalizowane. Rzadko już się dzisiaj kartki wysyła świąteczne, nawet rzadko się dzwoni. SMS-ami wiele osób albo wpisami w mediach mm -hmm. społecznościowych załatwia te życzenia. Czy myśli Pani, że dojdziemy już do takiego momentu, kiedy przestaniemy sobie życzyć? Myślę, że nie, ale... Obawiam się, że nie będziemy już wiedzieli, o co tak naprawdę w tym zwyczaju chodzi, że dawniej życzenia to po prostu były darem. Traktowanym bardzo konkretnie, że wierzono w sprawczą moc słowa, ma to i w takich jeszcze przedchrześcijańskich wierzeniach swoją genezę i także w Biblii czytamy, że na początku było słowo. Gdzieś na pewno będzie brakowało głębszego poczucia sensu będziemy bo wiele z zwyczajów to się nie zastanawiamy się robimy bo tak wypada bo tak trzeba a życzenia nawet no tak, ja mówię no czasem te kartki czy te wpisy dobiera się do osoby ale dużo właśnie mamy gotowych wzorów co na pewno ułatwia no tak. I te życzenia. Pani doktor, nie znamy się tak dobrze osobiście, więc nie chciałbym przestrzelić. Gdyby pani miała wskazać jedną rzecz, której powinienem pani życzyć, to co by to było? No w mojej obecnej sytuacji to zdrowie. <grych> To życzę zdrowia. Myślę, że w sytuacji każdego z nas ono mimo wszystko jest najważniejsze. A pytanie do słuchaczy powtarzam, 22 i 7 trójek. Czego moglibyśmy sobie życzyć nawzajem, by to było ponad podziałami, by to było pozytywne i by pokazywało nasze przywiązanie do siebie, a nie niechęć albo inne emocje. 22 i 7 trójek można do nas dzwonić, a ja o poranku obudziłem, ale jak Państwo słyszeli, była to bardzo żywiołowa rozmowa i dzisiejsza osoba przeze mnie obudzona naprawdę doskonale sobie poradziła z piętnem poranka piątkowego. Bardzo dziękuję. Barbara Chlebowska była z nami. Dziękuję bardzo i może pożegnam przestrzelonymi. Bo nie dla wszystkich aktualnymi, ale starymi życzeniami. Niech Wam się zdarzy w polu i w oborze. Też właśnie, przede wszystkim zdrowia. W domu i w oborze. Dziękuję bardzo. Wesołych <śmiech> świąt. <śmiech> Wesołych świąt. Dziękuję. W domu Boże. Swoją drogą a propos życzeń, dziękuję jeszcze raz za rozmowę. To na naszej stronie, na Facebooku, program trzeci na Facebooku, proszę nas tam odwiedzić. Można się wpisywać, napisać dzień dobry, ale także jak napisali koledzy, tworzymy wielką, trójkową mapę dobrych myśli, czego sobie życzymy. Zapraszam, nasz Facebook czeka. Patrzę na nasz profil na Facebooku, tam większe ożywienie o tej porze niż yy, wśród osób telefonujących. Ciekawe zjawisko, szybciej wchodzimy do internetu niż sięgamy po tradycyjny telefon 22 i 7 tryk. Czego sobie życzymy? No to na przykład Pani Marta. Przede wszystkim zdrowia i żeby spotkać się w następne święta ewentualnie w większym, a nigdy mniejszym gronie. Zapraszamy do reklamy.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 Żegnamy reklamy 6.30 W studiu Wemuald Wójcik Donald Trump zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni i kolejnych mostów. Zapowiedział też eskalację amerykańskich ataków na infrastrukturę, wzywając władze w Teheranie do szybkiego działania. Ostrzeżenie prezydenta USA opublikowano po zbombardowaniu mostu autostradowego w mieście Karacz. Według lokalnych władz w nalocie zginęło 8 osób, a 95 zostało rannych. Szef irańskiego MSZ-u, Abbas Arakci odpowiedział, że uderzenia w obiekty cywilne nie zmuszą jego kraju do kapitulacji. Mężczyzna, który strzelał do swojego byłego kierownika w fabryce w Łodzi, usłyszał zarzut Usiłowania zabójstwa. Prokurator zapowiedział wniosek do sądu o tymczasowy areszt. 42-letni mężczyzna, który w środę wszedł na teren fabryki żilet i oddał strzały z broni palnej, usłyszał trzy zarzuty: usiłowania zabójstwa, groźby przy użyciu broni i posiadania środków odurzających. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu od 10 lat do dożywotniego więzienia. Dziś, szczyt przedświątecznych wyjazdów, policja jak co roku apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Na drogach będzie więcej patroli, zapewnia aspirant Izabela Seberska.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 W tak, ja właśnie sprawdziłem znaczenie twojego imienia. Mianowicie? Także. Po pierwsze, ono jest germańskie. To, a nie, a nie rzymskie, jak wszyscy w myślą. W Polsce tak? znane od. no nie gdybyś był od na przykład Romulusem mm -hmm. Wójcikiem, do wtedy. Mm -hmm. Znane w Polsce mm -hmm. od 19. Nie, od XVII od wieku, od od wieku, to nieco wcześniej. E, imię rzadkie, ale dostojne. No to prawda, zgadza się. Niesie ze nie. sobą cechy przywódcze. Tak jak ja rzadkie i dostojne. Przywódcze. No. Mężczyźni o tym imieniu. To by polemizował. Są pracowici i konsekwentni, twarze dostąpają po ziemi. To hmm. jest wszystko prawda, czy, hmm. czy nie? po części. Jak to zwykle bywa z takimi sytuacjami? No i teraz mam do ciebie pytanie, jako do mężczyzny o cechach przywódczych i na pewno także wspaniale radzącego sobie w domu, w oborze i w kuchni. W życiu, w życiu zawodowym i pracy osobistej? Tak. Nasz słuchacz, pan Marcin, na naszym Facebooku, polecamy naszą stronę na Facebooku, nasz profil, przypomnę, tam tworzymy jak napisali nasi koledzy, hmm czekaj, muszę to znaleźć, bo to mm. mnie bardzo y, urzekło o jest, wielka trójkowa mapa dobrych myśli mm. no i teraz pan Marcin mm. z Nowego Sącza pozdrawiamy, napisał, że jedzie po orzechy włoskie na rynek maślany mm. i teraz wdałem się w dyskusję, ty... może ty jako mężczyzna o imieniu władczym byś rozsądził czy te mm, orzechy włoskie na Mazurka mm. to się, czy tam na Mazurek, czy tam na Mazurze mm. to się kupuje w całości czy jednak zmielone już na Mazurek? Tak. Ja bym kupował... Znaczy jest jeszcze nie, non tercium datur, bo są jeszcze wyłuskane, ale y, takie w połówkach na przykład. Po, że mówiłeś, po germańsku, <laughs> bo <laughs> nie usłyszałem. Po germańsku, po starogermańsku, staroszeptycko-germańsku. No, ja bym kupił ani niezmielone, ani nie ani w łupinach, nie y, tak, Ani nie zmieszane. Tak, ani nie wstrząśnięte, y, y, y, tylko już takie obłuskane w połówkach. O tak bym powiedział. W Panie Miałcinie, wspólnie bo, z omuardem po germańskim, władczym, chcemy pana zobowiązać do wykonania telefonu do kolegi piewoga, Jak już pan kupi te orzechy, to proszę dać znać. I przywiezie trochę tutaj. Tak, 22,7 trójek. Jeżeli ktoś by chciał coś Marcinowi poradzić, to także można. I przypomnę, że można do nas dzwonić w sprawie życzeń, które mają nas łączyć, a nie dzielić. 22,7 trójek. Możemy długo mówić, prawda? Tak. A tu jeszcze informacja podstawowa dla pana Marcina. Dzisiaj w Nowym Sączu, bez deszczu. I Pięknie. w ciągu dnia będzie 12 stopni. Romuald Władczy, no kto by się spodziewał, A taka cicha myszka siedzi przed tym ekranem, taki dobry, dostojny, dorany przyłóż. Audycja poranna w Wielki Piątek, 25 minut do siódmej. Ja przypomnę, przepraszam Emi, że przeszkadzam, ale sprawa jest ważna. Wysyłam dobrą energię. 22. I 7 Tego duetu jeszcze nie grali. Winehouse i Pierrówka. Halo. Moim rodakom i mi, żebyśmy zaczęli siebie nawzajem słuchać. Żebyśmy siebie nawzajem zaczęli szanować. I żebyśmy nie przestali dać e, się rozgrywać politykom. Żebyśmy przestali ich słuchać i naprawdę każdego z siebie nawzajem szanowali, dlatego że zasługujemy na szacunek wzajemnie. I tego nam Polakom życzę, żebyśmy przestali wrogo do siebie być nastawieni. You know I'm no good 22 7, Dzisiaj tworzymy katalog życzeń Ponad podziałami Ponad czasowych Ponad złością Chciałam wszystkich serdecznie pozdrowić Złożyć życzenia z okazji Nadchodzących świąt Spokoju, radości, dużo optymizmu I serdecznie chciałam pozdrowić Pana redaktora na Gasia I wszystkich oczywiście panów Ewa z Wszystkiego dobrego Paniewa u nas była na urodzinowym koncercie. Dostaliśmy od niej wspaniały, pyszny prezent. Jeszcze raz wielkie dzięki. A odnosząc się do telefonu słuchacza przed chwili. To jak to jest? Może się nad tym zastanówmy. Słyszę już kolejne telefony, w których mówimy nie słuchajmy polityków, nie dajmy się podzielić. Mówimy to sobie przed świętami. A potem kurka wodna święta miną i znów oni będą rządzić naszymi głowami. Może po prostu szukajmy innych autorytetów. Zapraszamy do trójki. Że tak się o poranku postanowiłem wzmożyć. W kwestii życzeń dużo wie i postanowiła to sprawdzić Karolina Gonet. Z całego serca życzę Ci takiego spokoju, pewności siebie, takiego egoizmu dla siebie. Ja bym życzyła jak najlepiej tego samego, co sama bym chciała usłyszeć. Nawet jak się nie zgadzam. W tym wyrazie życzenie kryje się na początku taka cząstka językowa, która wskazuje na życie. Profesor Jarosław Liberek, językoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. A zatem życzymy sobie czegoś, co dotyczy naszego życia. Przede wszystkim, żebyśmy sobie dobrze żyli. Czyli to jest pierwszy warunek takich dobrych życzeń. Życzenie czegoś, co dotyczy naszego dobrego życia. Bytu. Wolności. Wolności, miłości, niech każdy będzie sobą i niech się tego nie boi. To może, żebyśmy potrafili na siebie spoglądać tak serdecznie jak spoglądamy na nasze jakieś ukochane osoby, a na obcych może też z jakąś taką łagodnością, którą potrafimy czasem mieć do bliskich i żebyśmy byli trochę może mniej zawzięci i krytyczni. Proszę zauważyć, że są sytuacje, w których my nawet ani jednego słowa nie wypowiadamy, tylko ściskamy kogoś, serdecznie całujemy, a nawet uronimy nieraz łzę, jak chociażby wzruszony tatuś, który życzy córce tuż po wyjściu z kościoła, to nieraz nie jest w stanie wydusić ani słowa z siebie, ze wzruszenia, więc tylko ściska tę ukochaną córeczkę, całuje. To są jego życzenia, bo nie jest w stanie. Proszę zobaczyć, że im więcej szczerości w naszych życzeniach i miłości, tym mniej słów. Jakie życzenia pan na przykład dzisiaj by złożył wszystkim innym? Są życzenia standardowe, które mamy wpisane do pamięci, ale powinny być zwykłe, proste życzenia zdrowia, bogactwa. Ja pamiętam, ja miałem takiego kolega, zadzwonił do mnie na urodziny i na Wielkanoc zadzwonił do mnie rok temu bodajże. I właśnie, zdrówka, bo tego nie kupisz. I to mi zostało. Zdrówka, bo tego nie kupisz. No i to jest trochę prawda. Żeby ludzie umieli w sobie znaleźć miłość i radość z bycia tu i teraz. Chyba sobie za często życzymy wszystkiego najlepszego, wypowiadamy setki razy dziennie. To dziwnie zabrzmi, ale ja miałbym ochotę na zakończenie powiedzieć, że żyćmy sobie rzadziej. To może wtedy lepiej nam się uda dostosować te rzeczy, do ludzi, okoliczności będą bardziej przemyślane i bardziej szczere. Bo życzenia dotyczą życia, czyli nas. Nie tylko miłość od święta, ale też szukać jej w sobie i szukać takiej radości z dnia codziennego. Bo co z tego, jak my sobie złożymy cudowne życzenia, a będziemy przy stole warczać na siebie? W życzeniach to jest taki krótki punkt. To jest takie preludium tak, do tej rozmowy. Tak, tak. I chodzi o to, żebyśmy później przy stole nie zapomnieli ze sobą rozmawiać. To jest najważniejsze. Takim oto muzycznym akcentem swoją opowieść o świętach zakończyła Karolina Gonet. Przypomnę, na naszym Facebooku można powiedzieć innym dzień dobry, a także pożyczyć. Szukamy, tworzymy taką mapę, wielką mapę życzeń ponad podziałami, ponad emocjami, ponad tym, co nas dzieli. Niech nas po prostu nie dzieli także poza okresem świątecznym. No i my także Państwa słuchamy. Życzę, aby w te święta każdy z nas odnalazł w sobie odwagę do zmian i nowego początku. Życzę, żebyśmy odnaleźli spokój ducha i radość w codziennych chwilach. Spokój ducha. Duchy. Fisz emadę.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 Duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy, duchy. Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch jest bezmierna. Dostaje informację inną drogą niż telefoniczna, że pan Marcin z Nowego Sącza kupił te orzechy. To teraz czekamy na telefon w sprawie ich wyglądu. Zmielone, rozmupane, czy nie Halo? Ja myślę, że jak się lubi ludzi, to nie trzeba aż tak czekać na specjalną okazję, bo to cały rok wtedy, tak jakby życzenia idą. Ja na przykład do Was dzwonię, bo Was lubię. No oczywiście zawsze tam pozdrowienia na koniec dodaję, ale myślę, że gdybym nie dodał, to nic by się takiego nie stało. Nowe w piątek. A my każdego dnia się odpalamy, bo też y, bardzo Pana lubimy. Nowości dzisiejszego dnia i nadchodzącego tygodnia, bardzo proszę, m.in. Arlo Parks. We When I told you square, I was suicidal Albo promienie światła, albo belki, jak kto woli. A Lopax z nowej płyty. To jest nowy singiel w ten piątek. A teraz uwaga, prawnik przed nami. Trzeci paragraf. Przy mikrofonie Jarosław Gwizdak. Dziś w trzecim paragrafie posłuchamy Cab Moe, Remain Silent, czyli oskarżony może milczeć. Przed nami utwór o prawach podejrzanego i oskarżonego pod tytułem Możesz, nawet masz prawo, zachować milczenie. Podmiot liryczny i tak wszystko wie. W moim tłumaczeniu śpiewa tak. Masz prawo zachować milczenie. Wiesz, że jesteś winny. Nawet nie próbuj, nie kłam, bo tego nie kupuję. Odejdź. I zachowaj milczenie. Zasada domniemania niewinności, czyli sens tego utworu, jest podstawową zasadą nowoczesnych systemów prawa karnego. Pamiętajmy, że każdy, kto nie został prawomocnie skazany wyrokiem, jest niewinny. Za takiego muszą uważać go również inni, w tym media. Nikt nie może zatem do uprawomocnienia się skazującego wyroku nazywać takiej osoby zbrodniarzem, przestępcą czy zwrodnialcem. Z domniemania niewinności wynika kolejna, bardzo ważna reguła. To osoba oskarżająca, w naszym systemie prawnym głównie prokurator, musi wykazać, że oskarżony popełnił przestępstwo. A oskarżony może przez całe postępowanie nie przyznawać się do winy. Co więcej, przyznanie się do winy nie jest wcale koronnym dowodem. A oskarżony może milczeć przez całe postępowanie. To jego prawo. To jego prawo do sądu. Kebmo i Remain Silent będzie nam o tym przypominał. Trzeci paragraf. my face You're not a lawyer You got no case In your alibi It don't make sense You're just a criminal I got all the evidence And they say the truth Will set you free But the less you say The better off you'll be You have the right To remain and try it Don't lie I, don't lie. I won't buy it I won't buy Just it. walk away And remain silent I'm the judge I'm the jury Justice will be swift There will be no mercy huh? Punishment We'll fifth the crime, one thing for sure, we're gonna to do sometime, but you know the truth will set you free, but the less you say, the better off you will be, you have the right to remain silent, remain oh silent. you know you're guilty, don't even try it, don't i won't Jakaż dziś skoczna piosenka w cyklu o prawie 22 i 7 trójek w kwestii życzeń. Halo? Na wszystkich życzę po pierwsze zrozumiałości, cierpliwości, szacunku bo tego nam bardzo brakuje wzajemnego szacunku do siebie, bo możemy mieć różne poglądy, możemy mieć różne spojrzenie na świat, ale to nas tylko ubogaca, a nie powinno doprowadzać do konfliktów, bo to jest właśnie piękne, że każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej patrzy czasami na ten sam kwiat, na to samo drzewo i co innego dostrzega. I korzystajmy z tego, że jesteśmy inni, że się róż różnimy i się po prostu dzięki temu ubogacajmy i twórzmy ten świat piękny. Wszystkiego dobrego i dla wszystkich słuchaczy na te święta, i dla tutaj państwa w redakcji dziękuję za to, że jesteście, ja ty jesteście. Dobrych, cudownych życzę. Ogłoszenie społeczne. 1.5% procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Żegnamy.